Pan s vami. Slova svatého Ewangelia podle Jana. Ježíš odeszel ze Samarska do Galileje. Sam ciż zdošvědčil, že prorok we svém rodném kraji není we ważności. Gdyż tedy přišel do Galileje, Galilejane ho lidně přijali, Protoże widzieli wszechno, co wykonał w Jerozalemnie o swadcich. I oni tam totiż byli na świadki. Przyszedł tedy zase do Kany w Galilei, gdy promienili wodów we wino. Był tam jeden kralubski urzędnik. jegoż syn leżel nemocen w Kafarnau, gdyż usłyszał, że Jezus przyszedł z Judska do Galilei bychledal ho a prosil, aby šel a uzdravil mu syna. Už totiž skoro umíral. Ježíš mu řekl, jestliže neuvidíte znamení a zázraky, nikdy neuvěříte. Královský úředník mu odpověděl, pane, přijď, než moje dítě umře. Ježíš mu řekl, jen idím, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil tomu slovu, Temu Jeziś rzekł Aszel, gdyż jeszcze był na cestie, przyszli mu naprzeciw jego służebnicy, a hlasili, twój syn je żyw, zeptal się ich tedy na godzinę, gdy mu zaczęło być lepe. Odpowiedzieli mu wczera w jednu od odpoledne mu przestała horeczka, poznał tedy otec, że to było prawie w tu chwili, Gdy mu Jezus rzekł, Twój Syn Jeżyw, A uwierzył On i wszyscy w do mnie. To było druhe znamienie, które Jezus wykonal, gdyż se wracił z Józka do Galileje. Słyszeliśmy Słowo Boże. Chwala Tobie, Chryste. Jestliże nie uwidzite znameni, a zazraki nigdy nie uwierzyte. Milowani bratrza, sestry, Nie wytyka przytomnym jej ich przyliżne dokonalą wiru. W dneśnie dobie seprujuwuje kromnie tocho jakisi odpork odpor za zręcznym Jewom, a proto jej nie ni przyjmano, a wietrzyną wywolała pochybności a niedowieru. Człowiek madnes wietrzy duwieru ke świedectwi, które je wydawano całym żywotem nebo do końca i śmierci protoswieedectwi jest jedne z mnochem wymnówniejsi, a może sołczesnego człowieka snazę przywest ke Kristu. Na sołczasnego człowieka, a można na każdego człowieka sobi mnochem więcej zazra klaskinneż mimo radnej Ewy a zazraki. Skuszenost cirkwy dokazuje, że krysścijańska egzystencce malice dostat na wyższy urobeń, prochloca do zrat musi przejść i temną nocy wiry. To na potrzebuje uwierzyć przez wszystkie pochybności, które se rozum snaży prosadzić. Gdyż to ustawiczne pachcieni za znamenimi se we stawu poczatecznieni wiry, która nigdy nadospieje. Je dobre zamysleć się chwili nad tym, co rozumie Biblię pod Słowem zazrak. Pro Písmo svaté je zázrak něco, v čem vidí člověk jednat Boha. Ale především označuje Biblia tímto slovem udalosti, ve kterých se zvlášť zretelně projevuje Boží moc k zachráně člověka. Dějí se tato znamení mimo přírodní přiro, přiro, zákony? Přírodní řád ve smyslu autonomní a automatické struktury Jest późni wytwor oświecenstw, pronikający do europejskiego myślenia od 18 do XX wieku. Jego przedpokladem jest przedstawa, że cała przyroda w celku i jednostkach jest cosi jako stroj funkcjonujący z cela samoczynnie. W starsi dobie, a Biblii zwłaszcza, jest taka przedstawa z cela Cizii. Pro cele starověk i středověk, bylo samozřejmé, že Bůh do dění do stále znovu zasahuje. Byla tu jednota řadu stvořitelského a kosmického, etického a eschatologického. Biblický řád je samozřejmě projev Boží vůle. Je to soubor vztahu, které tu chce Bůh mít. I jsou to vztahy Boha ke stvoření a stvoření k Bohu a dalej wstachy uwnicz stworzeni, wtedy zwłaszcza wstachy od człowieka do człowieku. Ich poruszeni ich grzich. W nowym zakonie k zazrakom dochodzi w souvislosti z kristową dobrotą. Idę o zwłaszczonej wiecji, które wzbuzuje u dziw, a które nieco naznaczují. Bywaj nazywany zazraki, znamieniem skutki, mocne czyny. Za pierwsze Ja na nich napadne, że je ich tak mało, proto że nie są głównym obsahem Ewangelia. Jezus rzekł Pilatowi, ja jestem se proto narodził, a proto sem przyszedł na świat, abych wydal wydał prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słyszy mój las. Proto i modlil se za nas, poswiedź je prawdą, Twoje słowo je prawda. Za druhé je napadná na nesobeckost Ježíšových znamení. Ježíš odmítal dělat zázrak ve svůj prospěch a pro podívánou. Ježíš skutečně neudělal ani jediný zázrak sám pro sebe a přestal s nimi úplně při svém utrpení. Stačí srovnat Ježíšovo vystupování s chováním mnoha magů, divotvůrců a přivěřzenců okultních věd, abychom byli uchváceni jednoduchostí, čistotou a uctíhodnou důstojnosti jeho jednání. A propos, kde jsou dnes ti léčitele, charismatici, přesvědčeni o své zazračné moci? Taki stojí v rouzce ve frontě a čekají na test? Příkladem vlastního života nás Pan učí, jakým způsobem máme jednat. Gdyż bylo panowo duchownie utrpeni tak intenzywni, że jej przywedlo do agonii, obratil się na swego otce modlitbą pełną duwiery. Otcze chcesz li odejmij ode mnie ten kalich. A wszak ma wule, a co stanę, ale twa. Tak le, muszę modlić se i ja, i na szpitalni posteli, a nie kto ktomu daw lidi na stadionu, Jezysiowym zazrakem je jego Słowo, przyczynę niegdy na dalku. Gdyż jest człowiek z wirą, a posłuszności przyjmie, stanę ze świadkiem zazraku, o którym to Słowo mówi. Dęczny popis uzdrawieni na dalku nam to chce przedstawić. Jak nadherny, a uczynny jest de efekt ozwienny, urzędnik Nehal we swym sercu rozeznit Jezysiowo Słowo. Jen jdi, tvůj syn je živ. A vydal se na cestu k domovu. Toto slovo se stalo jeho jedinou nadějí a oporou na této cestě. A tu mu vychází naproti jeho služebnici a stejnými slovy mu radostně zvěstují, že se jeho naděje stala istotou. Tvůj syn je živ. Víra, která putovala temnotou, nachází světlo a promieniuje się w dokonale souhla z wiry. Ewangelista zakończuje swoje wyprawienie tym, że Nechawa znowu zaznit Jezyszowo Słowo, a przypojuje k niemu świadectwie. A urzędnik uwierzył. Uwierzyć Bożymu Słowu jest to też, jako otworzyć drzwi do naprosto nowej skuteczności. to to Słowo, a z naprostą dówierą se wydat na cestu může být otázkou života nebo smrti. Přesně jako v případě onoho zdrceného otce z dnešního evangelia. Na jehož prozbu neodpověděl Ježíš žádným zazrakem, ale slovem života. Otec je přijal a zcela se na nie spolehl a do jeho srdce vstoupila naděje. Uprostřed noci utrpení a zkoušky je Boży Słowo świetlem na naszej cestie. Przede sestry, pokud se rodzice modli dnia stale za dzieci, jakkolwiek ochrożone w obawach, co co im może stać, mogą si być że ozbienął każdy jej ich oprawdowe, bierne, wytrwale modlitby, bude i pro nie okamżyta a oprawniona istota Panowych słów. Twój Syn, Twa Cera żyje. Buď dobré myslí.